boczny interakcja. Ile razy bym nie rozpoczynał i co, obiek nie nienawi sobie, że wstęp będzie do długp. Udowodniłem to nawet w tej chwili, pisząc powyższe zdanie. Piechtuje rzeczywistość za pomocą zamkniętej przestrzeni czasu materii mogącej być powielana mniej jedynym ograniczeniem i najgorszym moim wrogiem jest własna wyobraźnia najczystsza oślepiająca biel jednak nigdy nie trwa długo. Zawsze pojawi się myśl, potem słowo tworzące obraz mogący być odebrany przez zmysły, wytwarzając być może nowy Jak biel pokryła czerwień, za którą nosi się przysłania, zapada i pochywacza, wówczas zamknięte są wrota racjonalności i realizmu. Wszystko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 Tyle u mnie, a co u was cóż, chyba lepiej zacznę raz jeszcze prościej i wolniej. Ty wolne pomysły i danych społeczeństwa informacyjnego będących najświetniejszymi czasami w całej historii ludzkości na początku XXI wieku i tak dla większości najbardziejsza jest nakładka bigująca na kutasa. Jak komuś się to co robi nie podoba ma do tego prawo tak, jak ja mam prawo realizować coś co w moim pojmowaniu jest dziełem artystycznym, groźby na nic się nie zdadzą, ponieważ jestem jero rozwinięty ułomny i psychiczny i tak żaden sąd mnie nie staże, bo nie jestem w pełni świadomy swoich czynów i słów, jaki nie panuje nad nimi, to za tym idzie nie mogę. Za siebie odpowiedzialności obarczając nią innych, bym sam mógł ulegać kolejnym atakom choroby psychicznej, maniakalnej, obsesyjnej, nieuleczalnej i zaraźliwej zbarnym talentem. Normalny człowiek nie spędza czasu i poświęca życia na wymyślanie kolejnych chujowych książek, których nikt nie chce wydawać, ale nie próbuje rozszyfrować bez sensu tworzenia, bo ci, którzy na przykład czytają, są znacznie bardziej chorzy. Ostatecznie mogę jedynie pocieszyć się faktem, że ludzie umierają, a bole to niż szukanie klamki w pomieszczeniu, które nie ma ani okien, ani drzwi. Ale cóż, jak będę umierał, to będę się martwił, jak ja to przeżyję. bolę to niż być zdrowy, według tych, co to wykształcenie próbują ratować. Świat nic tu nie, tymczasem chłódź, gdyby jesteś. Skoro już sobie wyjaśniliśmy kluczowe sprawy, to zacznę od tego, jak to się ostatecznie wszystko skończyło. Nie. Coś mi się zdaje, że ta opowieść zaraz też będzie miała złe zakończenie, i zdaje mi się też, że zaraz też stanie się coś złego. Co prawda można przeklinać swój los, że pośród tylu krain, a każda wydaje się być na swój sposób egzotyczna, urodzenie wydało właśnie w kraju mlekiem i miodem płynącym. Co prawda od człowieka wiele zależy, jak sobie poradzi na tym wiecznym polu bitwy, wojny domowej, ale każdy wie, że wszystko zależy od szczęścia i czasu marnowanego na całodobowym kombinowaniu spraw, by wyjść jak najlepiej. Ludzie to ludzie, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, wszędzie są tacy sami. Ograniczeni, egoistyczni i obojętni. Możemy co po niektórze jedynie się pocieszyć, że zawsze mogło być gorzej, a patrząc na poniższy spis nietypowych nazwisk Polaków, każdy może się lekko uśmiechnąć i dziękować podłemu losowi, że nie wybrał odgórnie któregokolwiek z nazwisk z poniższej listy. Jednak serwa ta nie jest takie złe. Gdy się je wypowiada, to jego brzmienie przy wypowiadaniu daje pewne skojarzenia fonetyczne z najpopularniejszym słowem świata. Kurwa. Będącym słowem o zastosowaniu w każdej dziedzinie i miejscu. Co najwyżej ktoś znowu mi powie, że brzydko mówię... Tymczasem, pozostałą część dnia będę dziękował Bogu Słońca Najwyższemu Kapłanowi Państwa Polskiemu, że nie nazywam się Andrzej Spleśniały, Tomasz Znotliwy, czy też Stanisław Fiut. A oto i on! Proszę Państwa, pierwszą nagrodę zgodnie przyznajemy za całokształt twórczości Pana Autora! Rozlegają się oklaski, które po kilku sekundach mija. I pośród ciszy rozlega się głos wśród tubów. Ja pierdolę. Autor wstaje z siedzenia w asyście oklasków i podąża w stronę ambony. Potyka się o krawędź ku śmiechowi i oklaskom publiki. Staje przed nim i Moje rodzice prosili mnie przed wyjazdem, bym wypadł jak najlepiej, ale chyba nie spodziewali się, że krawędź będzie taka ostra. Proszę państwa, by nie wydało, wypadło ostatecznie że tak, że jestem większym hamem niż w rzeczywistości, powinienem powiedzieć dzień dobry albo dobry wieczór. A że jestem już w takim wieku, że mi wszystko wypada, chciałbym zadać pytanie, o co właściwie chodzi, bo w tym wypadku na pewno nie o pieniądze. No tak... Zaczął konferencję stojący obok. Pragniemy podziękować panu, tę o, podarować panu tą oto piękną statuetkę wraz z gratulacjami za całokształt Pana twórczości z okazji dziesięciolecia Pana Radosnej Twórczości. Aha, spoko. Już się bałem, że wygrałem kolejny lokalny konkurs piękności. No dobra, świetnie. Bardzo dziękuję za uznanie. Choć widzę od razu, że ta statuetka to produkt polski, ale jak to mówią darowanemu, koniowi nie zagląda się w dół. Hu, to znaczy pod ogon, kurde. Spaliłem za dużo dowcipów przed wejściem tutaj. Ale nic. Przeżyłem to i państwo też musicie. Mam tylko pytanie, bo widzę, że nie ma ruchomych części. Gdzie się wkłada baterie? A te wie? No wie pan, kiedyś zabawki w McDonaldzie i w Kinder niespodziankach miały ruchome części i takie tam, a teraz to tylko wsiowe figurki, do których dodają coś, co nazywają czekoladą lub hamburgerem. Wiecie państwo, świat jest coraz gorszy. Włączam telewizor, a tam druga wojna światowa w kolorze. Włączam radio, a tam apteka Cuna. I to ja jestem cyniczny, prawda? Ale jakby tego było mało, to cały czas słyszy się historie typu: syn wraca z wojny i nic nikomu nie mówiąc, chcąc zrobić rodzinie niespodziankę, wchodzi do domu do swojego pokoju, a tam jego brat celuje w niego i strzela z pistoletu. Gdy zapala światło, potyka się i wbija na bagnet. Otwierają się drzwi do pokoju i wbiega kot. BŁA! krzyczy matka na jego widok i coś podobnego krzyczy ojciec na widok śmierci w domu, która nie zamknęła okna i uciekła z kotem. Mąż w afekcie zabija żonę. Słyszy to ogrodnik i wbiega z grabiami do pokoju i zabija męża. Adwokat widząc to wszystko za swojego okna strzela do samego siebie. Kot widząc całą cegedię czuje się w obowiązku pomścić rodzinę. Bierze karabin i strzela w ogrodnika. Zakopuje pięć ciał, odpala papierosa, a gdy się odwraca zauważa kucharza. Widząc kota przypomniał sobie, że ten ukradł mu papierosy i zabija go tasakiem. Gdzie tu sens? Gdzie logika? Morał? Kogo to obchodzi? Ale ta intryga, ta historia, kurde, powinienem zacząć pisać książki! Jak będę duży, to o tym pomyślę. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. A teraz kilka słów na odchodne, by wyprowadzić każdego, kto czyta te słowa na szyny mojego myślenia, z których będę zbaczać w każdej możliwej chwili, gdy tylko mi się coś przypomni albo na coś wpadnę. Robię to nie dlatego, że zbaczanie się źle kojarzy, ale, ale dlatego, że pociągi, bądź tramwaje, tego zrobić nie mogą. A ja korzystam z szyn, które dostałem w spadku po moim znajomym, któremu tydzień temu lekarz jeden wyciągnął mu kwiące przez cztery miesiące w jego własnej ręce szyny. Co się stało mojemu koledze? Wpadł pod pociąg, od co? I to nie blaga. Mówię szczerą prawdę. Gdybym nie mówił szczerze, nawet gdy prawdy nie mówię, cóż ze mnie byłby za literat. Ja nie mam na co narzekać, bo nie każdy może i nie może i ma możliwość przypiąć sobie szynę do ściany. Było upięknić i urozmaicić mieszkanie. Są one niestety przez brutalne ściganie doktora trochę rozjechane, ale podejrzewam, że żaden pociąg ani po nich, ani po mojej ścianie, ani tym bardziej po mnie nie będzie jechał. A co na to ściana? Jej to już wszystko jedno. Ważne, że nie stawia oporu. Usłyszycie teraz historię o chłopcu, który wie siebie? Opowiem wam więc, że uradził się on na wyspie. Dlaczego ja to los wygrywa z tej wyspy? Jestem tutaj tam, nie wiadomo gdzie, nikt nie wierzy, przechodzi o mnie. Jestem tutaj tam, jestem tam, tu, tu wychodzi o mnie, więc pobaczycie. Teraz już się wyjaśniło, że tym chłopcem ja sam było. Dwie wy zmęczenia. Rok za krokiem, rok za rokiem Stawiam nogi tam, gdzie nie był człowiek Na słódnym dla mnie, tu rach Galapagos, Galapagos Ptaki śpiewają jaskrawę Niebo otwiera oczy A deszcz potrnął w mgle tak Na słyszę głos? Myśli plączą się, tańczą drodzą w moje głowie już. Kiedy zaczynam się z nich śmiać, w kółko tylko słyszę Ha, ha, ha, ha, nie tam, to nie obonic, Marten jest tu tam. Kiedy drog za jawą pojęcia się kłoną, toczysz walkę z nimi jak z potworem ziemi, Którym gdzieś jest ja no kaktus. Dziwne to tak jest, jak tak jak pies, ptaki łatwym cień, mówki jedzą pień, a w głębiej grzeba, mi dojrzewa, nie kapie ale jest bez serca, każdego też szerce. Jeśli dzieje prędzej, to ma puste serce. Śmiech palacza na pokładzie, okręg płynie, fale kładzie. Widzę z jego zdala, nauczę także z serce, teraz myślę o wyżercę. Prędzej trzymać, radzie do mnie, skończy się mógł wspomnień. co wszystko jest możliwe, możemy się mnąć, nie możesz wpłynąć, w wręcz muzyki, rękuję konika, rękuję zatańcze i połóg na szarańcze. W nasku ciemkania okręg się kłowaniu, dobrego a czas szybko wygma. Człowiek pewnie do mnie, lecz to już historia, też wyjdzie na Come <tries> on!